Witam Państwa, antywirus po tej stronie i Zezowa Tezoro gospodarcz po drugiej. 5 kwietnia 2022 roku w naszej cyklicznej audycji. Dzisiejszy tytuł Stan Stanów i inne stany. Z bardzo prostej przyczyny taki temat, ponieważ ostatnio bardzo wiele się dzieje na linii Broxy war e, Ameryka-Rosja, która w tym momencie jest jakby takim polem ćwiczebnym zarówno od strony gospodarczej jak i wojskowej. Także tutaj e, parę zjawisk m, zyskuje dosyć e, ciekawe oblicze e, i w tematach monetarnych i w tematach e, surowców energetycznych. Także ostatnio y, się zastanawialiśmy tutaj y, na wielu forach, nie tylko my tu dwaj, czy petrodolar jeszcze długo potrwa, czy to już będą jakieś inne y, sprawy, czy, czy może od razu wróble, za które się kupi ropę i gaz. Zobaczymy. Wróble ze złotymi piórkami. Tak, bo teraz yy, yy, yy, właśnie niektórzy z, z moich dalszych znajomych, którzy się obracają w, w jakichś kwesti kwestiach inwestycyjnych mówią, w ruble, w ruble inwestuj. Tylko gdzie? Bo, bo w rubli nie ma nawet w kantorach. Są... No właśnie, jeden z, z przypadków nie takich dawnych, mniej więcej przed dwoma tygodniami, yy, pewna osoba zainwestowała 50 tysięcy i Zrobiła z tego dodatkowe 30, bo wzrost rubla spowodował taki przyrost wartości. No zgadza się, to było odbicie bardzo dynamiczne i wrócił do punktu wyjścia. Ale nie na długo, bo Unia Europejska przygotowała już Postanowiła dzisiaj we wtorek nowe sankcje. Na razie jeszcze nie ostateczne. W sensie jeszcze możemy coś do tego dołożyć czyli embargo na węgiel i tam jeszcze inne produkty, plus zakaz wpływania i obsługi w europejskich portach. Następny krok to już można zgadnąć już był planowany, to będzie embargo na e, ruch e, e, e, transportowy, kolejowy i drogowy. No więc e, będzie totalna, żelazna kurtyna w następnym kroku. Już właściwie niejako pewna, to widać s, na wykresach tam ryzyka na przykład finansowego, walutowego, że no, mimo relatywnie dobrego standingu finansowego Rosji w całym tym zamieszaniu, no to te ryzyka makro nad nią ciążące nadal narastają, czyli są w trendzie wzrostowym. Więc z tego wynika, że Ci najwięksi partnerzy handlowi zapewne będą nakładali kolejne sankcje, taki jest z tego wyświęk, przynajmniej te sankcje są oczekiwane. Ja nie mówię o tym, że, że mam te informacje gdzieś tam z, z kuluarów, tylko bazuję na podstawie plotek plus tych twardych danych z wykresów, no właśnie wiarygodności kredytowej. Głównie tutaj mam na myśli kurs rubla i tak zwany cds -y, czyli Credit Default Swaps, jak ten wykres wygląda dzisiaj bardzo intrygująco. Więc to... to Eskalacja, że tak powiem, wojny gospodarczej z Putinem jest niemalże pewna. Co to znaczy? Pewna? No, prawdopodobieństwo ponad 80%, 85% tego rzędu. Więc bardzo wysokie. Oczywiście ja nie mówię, że tak się stanie, tylko że wszystko na to wskazuje. Ale żeby nie. Wid widoczne są zupełnie inne poziomy ryzyk, szczególnie w otoczeniu międzynarodowym które dotąd wyglądały niemrawo lub występowały wyłącznie lokalnie. Natomiast teraz w pełnoskalowej tutaj rozciągłości dotyczą praktycznie wszystkich, bo po pierwsze ta żelazna kurtyna rozprzestrzenia się bardzo szybko, począwszy od wywalenia Rosji ze SWIFT-u i przez podział tutaj źródeł zaopatrzenia i odbioru towarów. Także to we wszystkie strony praktycznie działa. Kanały komunikacyjne, szlaki morskie. Wszystko to zaczyna się rwać. No wiadomo, że tym wyzwalaczem, czyli tym pretekstem, to jest wydarzenie z tego ostatniego weekendu, czyli co buczy na wschodzie. No. Wiadomo, co zabuczało, były tam z tego relacje filmowe i tak dalej. By, były bardzo no, ostre wypowiedzi w mediach. użyto słów o ludobójstwie, zbrodniach wojennych i o stawianiu Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Ja tylko. Dwie uwagi do tego chciałem dorzucić, nie wdając się w te szczegóły, które już możemy, że tak powiem, rozważyć technicznie w detalach w innym formacie, bo to też nie jest mi obce i tutaj wiele na ten temat ciekawych informacji poznałem ostatnio, ale to, to, to można sobie poczytać prawda, w linkach. Ważne jest mianowicie to pierwsza uwaga, że natychmiast po tych słowach, zwłaszcza o ludobójstwie i o zbrodni wojennej, tutaj chodzi o prezydenta dużego państwa, zarzucono mu popełnianie zbrodni wojennych, porównano to do zbrodni w Srebrnicy i tak dalej. Więc tu były oczywiście noty dyplomatyczne wysłane, różne protesty i bardzo istotny demarsz Moskwy, zażądanie w trybie pilnym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Do I niego nie tutaj była nie właśnie chłodzianka odmówiono jej tego. Tak, nie doszło. Tak, ale Ławrow ale ten, ten demarsz powtórzył. W związku z tym, że sytuacja jest niezwykle poważna, gorąca i niecierpiąca zwłoki, i, i bulwersująca dla całego świata. I odpowiedzią na to jest uwaga, oficjalna propozycja lansowana przez żeleńskiego wykluczenia Rosji z Rady Bezpieczeństwa, odebranie jej prawa głosu. Głos Rosji to jest, ma, jest związany z prawem Weta, więc jest to uprzywilejowane. Właśnie... Tak, właśnie o to chodzi i żeby na podstawie tego precedensu wyeliminować Rosję z zabierania głosu i wtedy już nie będzie problemu, no bo wtedy propaganda będzie mogła zrobić swoje i będzie buczało jak należy. To znaczy pokażą film i następnie następnego kolejnego dnia zostaną nałożone sankcje, bo wszystko jest wiadomo. Nie ma co, już wiadomo kto jest zbrodniarzem i kto co zrobił i tak dalej, nie przyglądając się detalom. Już nawet nie trzeba żadnych komisji wysyłać, śledczych i tak dalej, bo przecież wszyscy widzieli, tak? To tak ma podobno działać. Tak sobie przynajmniej ci projektanci tego, tej zabawy wyobrażają, bo sądząc po ich działaniach, bo wystarczyło jeden dzień, żeby na podstawie tego właśnie, tych medialnych doniesień, co? nałożyć kolejne sankcje. Ja tu znowu nie wypowiadam się na temat tej zawartości merytorycznej, czy to jest moralnie uzasadnione, czy to jest adekwatne i tak dalej. To wszystko jest do dyskusji. Istotne jest to, że jeszcze nie ustalono bezspornie faktów, bo żadna niebudząca wątpliwości komisja nie zebrała niebudzących wątpliwości jednoznacznych dowodów. Tu nikogo nie bronię nikogo nie oskarżam, tylko stwierdzam, że tego po prostu nie było, bo istnieje na razie tylko kontrowersja medialna na ten temat. Co naprawdę się wydarzyło? W jakim zakresie? No i na tej podstawie już są podejmowane bardzo drastyczne kroki i to o czym świadczy. Prawda? To troszeczkę inaczej działa niż do tej pory. Tak jakby scenariusz przyspieszył i teraz nie ma nawet czasu na weryfikację tutaj poszczególnych tych opisów scen, bo one się nie, nie zgrywają, nie zgadzają, ale czas tak nagle, że my już nie będziemy nawet tego sprawdzać. Ktoś tam coś powiedział, to się nie całkiem zgadza, ale lecimy, jest następne ujęcie, bo film musi dalej biec. No, tak pospiesznie się ten film montuje. Nam, mnie to troszeczkę denerwuje w tym sensie, powiedziałbym, fachowym, nie? no bo generalnie jak się kręci film, to on powinien być spójny, tak żeby ta akcja była nie tylko dynamiczna, ale też logicznie zwarta, żeby była na wszystkich poziomach, yy, do, yy, można było ją prześledzić do przodu i do tyłu, że tu jest jakaś ciągłość wydarzeń, logicznej konsekwencji itd. No, tak w tym wypadku nie jest. Zwróćmy uwagę, że bo Rosja zareagowała na to oczywiście natychmiastowo. Wczoraj to się rozgrywało. Rosja zareagowała wściekle, mówiąc, że to jest niewiarygodne, że próbuje się ją wykluczyć z wielu forów międzynarodowych, jakie mamy na świecie, co uniemożliwia jej w ogóle jakąkolwiek komunikację, bo przycinane są kolejne kanały dyplomatyczne, które jeszcze istniały, i kanały organizacji międzynarodowych. Także praktycznie Rosja traci możliwość w ogóle wypowiedzi. No i to jest bardzo niebezpieczne, bo y, y, nawet zbrodniarze w Norymberdze mieli prawo głosu, bo ktoś ich tam pytał o to, o zeznania, tak? Bo postawiono im zarzuty, no i musieli na nie odpowiedzieć. Niektórzy zrezygnowali, poszli w zaparte i zachowali złote milczenie, mieli takie prawo. Ale co prawo, to jest nie tylko prawo do milczenia, ten przywilej. Pod ciężarem zarzutów nie musisz nic mówić, no bo same zarzuty i dowody mówią za siebie. Ale nie musisz nic wyjaśniać, ale no właśnie na tym polega zasada rzetelnego procesu. Że, że masz to prawo jako obwiniony, masz to prawo nie tylko przedstawienia swojej wersji, ale jeszcze konfrontacji ze swoim oskarżycielem twarzą w twarz. To jest zasada rzymska o, o głębszych korzeniach. Masz prawo stanięcia z nim twarzą w twarz wobec całego audytorium, wobec tych sędziów, którzy to obserwują i go wypytywania na gorąco, na Smarzenia go tam nie ma, że smole, a to jest ta, a powiedz mi to, a tu zadajecie pytanie, a tu podchwytliwe, o, a to się nie zgadza, widzisz, o, skłamałeś, to jest nie tak, to było inaczej. Na tym polega zasada kontradyktoryjności procesu, że ścierają się przeciwstawne racje, tak? Przeciwstawne relacje, przeciwstawne punkty widzenia. I no, nie jest to może metoda doskonała, ale na niej polegamy w, w, w, w naszym systemie sprawiedliwości, że w ramach tej konfrontacji dajemy obu stronom maksymalne szanse dotarcia do prawdy i na podstawie tej konfrontacji właśnie ferujemy wyrok, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy jest winien, czy nie jest winien. No i Rosji się tego prawa odmawia. Ja nie mówię, czy ona jest niewinna, bo, bo w tej zabawie nie ma orlańskich dziewic. To jest wojna. Tu nie ma ludzi niewinnych. Ale jeżeli mówimy o uczciwym stawianiu sprawy, że chcemy poznać prawdę, no to musi dojść do konfrontacji sprzecznych interesów i racji, żeby dojść do, do jakiegoś y, pobliża prawdy, co się naprawdę stało. Musimy mieć taką możliwość, jeżeli nie ma prawa głosu, no to już wiadomo, że on przed samym procesem jest uznany za winnego i skazany. Tutaj chciałem zaznaczyć, że trafiłem na bardzo obszerny artykuł, gigantycznie wielki, można by powiedzieć, w taimsie Izraelskim, z popołudnia w niedzielę, o w wdzięcznym tytule Ukraina ma przewagę w wo wojnie informacyjnej. I to jest artykuł, który pisany jest przez dwóch y, specjalistów y, w dziedzinie dosyć y, intrygującej, bo nawet nie wiedziałem, że y, takie katedry y, istnieją. Y, zaraz sobie znajdę jak to wygląda. Natomiast y, sukcesywnie y, treści zawarte w tym artykule są dosyć intrygujące. Mianowicie, że y, um, ukraińska narracja y, jest to prezentacja takiej przypowieści o Dawidzie i Goliacie, czyli wiadomo kto Dawid jest. Dawid osoba y, pozytywna, Goliat, y, potwór, gigant, napastnik. Także y, tutaj mamy też y, biblijne y, konotacje. Y, zauważa się, że. Y, Zarówno urzędnicy jak i dyplomaci walczą o serca i aktywnie współpracują z wieloma rządami światowymi, z firmami, z osobami prywatnymi i z całą społecznością zgromadzoną w mediach społecznościowych, aby uzyskać narrację zgodną z ukraińską polityką zagraniczną i tutaj dosyć ciekawie się prezentuje postać Żeleńskiego jako młodego aktora, który został prezydentem takich użyto słów, to jest cytat, także proszę tutaj mi nic nie imputować który stał się mało prawdopodobnym ale za to olśniewającym przywódcą wojennym i my to rzeczywiście widzimy, bo tam jest szereg akcesoriów można powiedzieć, że to jest osoba w zielonym ubraniu, nieustannie prezentująca się w ubraniu polowym. Jest to częściowo mundur, częściowo to jest taka wojskowa bielizna, bo to są takie długie podkoszulki z długim rękawem do bardziej ciepłych pomieszczeń biurowych, że tak powiem. Podkreślone jest, że codzienne publikacje na Twitterze wszystkich urzędników znaczących i rano i wieczór, także emisje przemówień za pomocą komunikatorów do przywódców europejskich i światowych, to jest masa akcji medialnej, które się codziennie produkuje, bo to można powiedzieć, że to jest już dosyć duża robota. Ciekawa uwaga kolejna, że zamiast publikować suche wiadomości dyplomatyczne, oficjalne konto Ukrainy na Twitterze publikuje wiralowe, czasem humorystyczne treści i memy ze zdjęciami i z filmami, które objaśniają i optymalizują narrację pod kątem zaangażowania poszczególnych stron, natomiast ambasadorowie i urzędnicy publiczni publikują sobie zupełnie własne treści w mediach społecznościowych niekoordynowane z pozoru oczywiście z polityką państwową, czyli każdy jakby jest sam ministrem spraw zagranicznych. Ciekawa sprawa. No, Żeleński jest absolutnym ewenementem, jeżeli chodzi o głowy państwa. Jeszcze nie było takiego prezydenta tak bardzo aktywnego w internecie i, i z taką skutecznością. Więc no, to jest pewien znak czasu, że on nie tylko ma dobre obycie z mediami, bo jesteś dziś niefachowcem i to nie jest żaden przypadek, że w jego kancelarii większość urzędników to, to są koledzy z pracy. To są albo prawnicy współpracujący z nim, że tak powiem, na gruncie biznesowym, albo wprost pracujący w biznesie medialnym, kiedy on tam był czynny, czyli w tych wytwórniach telewizyjnych producenci e, telewizyjni i, i cała ta obsługa e, medialno-propagandowa, tak bym powiedział. To są od tego fachowcy. Nie, ja, mnie osobiście nie dziwi biegłość tego zespołu w zakresie mediów e, i to jest wielki plus i e, potężne aktywo, że tak powiem polityczne obecnie, bo to się daje odczuć, że tak powiem na całym świecie. Ich po prostu jest wszędzie pełno i lansują tę swoją wizję i swoje, swoje interesy w tych warunkach wojny, no bez żadnych hamulców i zażenowania, bo są w stanie wyższej konieczności to też nie powinno dziwić. Ale jest no, nowa jakby nowa jakość i nowy sposób działania, bo czegoś takiego jeszcze zwyczajnie nie było. Więc medioznawcy i jest taki kierunek politykoznawstwo czy politologia, to na pewno się temu przyglądają z otwartymi oczyma i z rozdziawioną paszczą, podobnie jak i ja, bo mnie to intryguje właśnie jak to działa od kuchni, jak to funguje czyli które guziki tam się naciska kto co robi i za co jest tam odpowiedzialny to jest bardzo sprawna maszyneria i trzeba docenić i pochwalić że mimo tego całego bałaganu wojennego i pozornego nieładu a propos Polski Ład który się nieustannie zmienia to propagandowa ekipa Żeleńskiego jest niesłychanie obrotna i spójna i nie powiedziałbym, że nie popełnia błędów, ale ma o wiele skuteczniejszy rezonans światowy od ekipy na przykład premiera Morawieckiego. To jest nie tyle przy tych, co pewna wskazówka, że tu istnieją spore niedociągnięcia. No ale to, to nie jest dostateczny też nie jest dostateczne wytłumaczenie dlaczego Polska narracja, że tak powiem, polityki zagranicznej i medialnej jest niewolniczym zakładnikiem narracji kijowskiej, bo polskie media wręcz kopiują gotowce z Kijowa, a nie odwrót. No, od... Część odpowiedzi podam tutaj od razu z tegoż artykułu, o którym wspominam. Mianowicie... Wicepremierem w Kijowie jest minister do spraw transformacji cyfrowej, Michał Jłofiodorow, który koncentruje się głównie na, z dużym zresztą sukcesem, na zmuszeniu firm i globalnych korporacji do zawieszenia lub ograniczenia działalności informacyjnej Rosji na terenie Ukrainy i w Europie Zachodniej i w świecie zachodnim. Albo całkowicie y, po prostu y, przyblokowania tam, gdzie się tylko da. I to zrobiło już blisko 500 firm, w tym giganci technologiczni, tacy jak Google, Facebook, Twitter czy Apple. Y, w związku z tym y, narracja Ukrainy odbija się szerokim echem y, w świecie zachodnim ze swoją terminologią, przesłaniem i wspólnymi wartościami. I y, y, to jest ocena pani pułkownik Miry Icing. Weteranki Izraelskiego Wywiadu, która jest jednocześnie, jedną jedno tutaj z autorek tego artykułu, jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa wojskowego i wykładowcą, tutaj uwaga, narracji i mediów jako wymiaru bezpieczeństwa i działań wojennych tak? czyli... na Uniwersytecie Reichmana. Czyli jest u, u, po, po prostu oficerem, być może w stanie spoczynku wywiadu Izraela, pracującą na odcinku medialnym i od tego fachowcem, czyli fachowcem od propagandy i wojny psychologicznej, po prostu. Tak, no. I, I to, to jest fachowy, fachowiec, którego warto posłuchać, bo ci goście przecież nie wzięli się z konopi i wiedzą co robią, sądząc po wynikach, tak? Zgadza się, a kawałek wcześniej w opisie tych treści prezentowanych przez ukraińskich urzędników pojawia się taki zestaw figur, zdjęcia porzuconych, zniszczonych rosyjskich czołgów i innego sprzętu, relacje w terenie z rosyjskich ataków i rzekomych zbrodni wojennych, tak to ujęto, takich jak zabijanie cywilów, gwałty i grabieże, wstrząsające historii ucieczek i wysiedleń. Także tutaj jest to brane pod uwagę jako bardzo sprawna polityka informacyjno-propagandowa. Więc yy, yy, pierwszorzędni fachowcy biorą to pod uwagę, że to jest istotnym elementem prowadzenia yy, wojny po prostu. Tak, ja Ci może od razu dam komentarz do tego obrazka, który się przewija w tych wszystkich relacjach, yy, chociażby z tej nieszczęsnej buczy że mamy tam na drodze powyciągane wraki różnych tam środków transportu, w tym no, cywilnych samochodów, jakichś takich cięższych, prawda, półciężarówek i tak dalej, jakieś tam wraki pogniecione i rozbite czołgi, prawda, z wyrywanymi wieżyczkami T64 i transportery opancerzone, porozrywane, prawda, w wyniku skutecznego ostrzału jakimiś tam pociskami przeciwpancernymi. Co one robią na środku drogi? No stoją w poprzek najczęściej. Ale to nie, nie wszystko. Duża część tych wraków filmowanych przez reporterów w tych filmach jest już mocno porzewiała, bo dzięki ogniu tam, prawda, który to, ogniowi, ogniowi, tak, który to przetrawił, no, pojawiło się na wierzchu żelazo, stal, no i wiadomo, na deszczu to szybko koroduje, no, ale jak zobaczysz taki obrazek, że stoi czołg i on jest całkowicie rudy, to nie jest rudy 102, tylko rudy szkielet spalonego czołgu, który jest całkowicie już zarzewiały na, na taki właśnie ognisto-rudy kolor, więc już tam kilka dni sobie stał, co najmniej, no tak na oko, ze dwa tygodnie w topniejącym śniegu, żeby tak pordzewić równo? No to coś to znaczy, że przez dwa tygodnie tego wraku stojącego w poprzek spalonego nikt nie ruszał, tak, na drodze. Czyli, że prawdopodobnie to, to yy, sądząc po asfalcie, który jest pod tym czołgiem niespalony, tak, i równy, no to to wraczysko tam, bez gąsienic i bez wieżyczki zostało po prostu przez jakiś dźwig albo inny środek transportu wciągnięte tak i porzucone na środku drogi po to, żeby ją zablokować. To nie jest ofiara, że tak powiem starć na drodze, że ktoś tam to ostrzelał i to tam się wybuchło i spaliło, tylko to jest po prostu zwyczajnie zapora drogowa. No jak się spojrzysz na detale, że tam na niektórych są namalowane te, te, te, napisy po rosyjsku cyrylico, a na niektórych nawet tabliczki, że Zona Zapryśniona, czyli tam nie zakaz wstępu i tak dalej, to wiadomo, że to były po prostu blokady drogowe ad hoc stworzone być może przez okupantów, którym się spieszyło, więc wszystkie wraki, które napotkali albo z ich własnej kolumny, to po prostu porzucili, że ludność cywilna tam nie wjeżdżała, bo to jest zamknięte, to jest strefa walk, żeby nikt nie wchodził, bo dostanie rykoszetem, prawda, i zostanie rozstrzelany. Tak to ja z boku na to patrząc deszyfruję, ale relacje medialne mówią co innego, pokazują te czołgi, że to przed chwilą była jakaś walka i ktoś tam te czołgi wysadził, prawda, na tej drodze i że to już kilka minut przedtem jeszcze dym nie opadł, no już opadł, bo powietrze jest czyste, no nie, nie ma, nic się nie pali, tak, to wszystko wygasło. No ale mamy takie wrażenie, że tutaj przeszła jakaś hekatomba i coś się działo na tej drodze. No nie bo asfalt jest równy, gładki, nie ma żadnych dziur po bombach, żadnych lejów ani nawet tych śladów po ognisku. Wiadomo, jeżeli ktokolwiek brał udział w dużym wypadku drogowym, z udziałem na przykład cysterny albo tam dużego samochodu, który się zapalił, no to pod spodem jest czarna taka wyżarzona plama węgla, już nie smoły, bo to wszystko się tam skopciło i jest, no, jest to wgłębienie w, w tym asfalcie i widać, że tam był pożar. No nic takiego na tych filmach nie widziałem, widziałem gładki asfalt, więc to budzi moje zainteresowanie techniczne i także medialne co jest relacjonowane, tak, i jaki jest podtekst. Co prawda narrator i te opisy nic nie dodają do tego, nie dają tego tłumaczenia, które ja teraz serwuję, tak, tego rozbioru logicznego, co się naprawdę wydarzyło. Ale typowy obserwator, ten, który widzi ileś tam sekund tych filmików, to dojdzie do wniosku, aha, to przed chwilą przyjechała kolumna rosyjska, ktoś ich ostrzelał, coś tam powybuchało, ileś czołgów poszło w powietrze, tak, no i mamy wielkie zwycięstwo bieda, no. Wykurzyliśmy ruskich z Kijowa. No i to jest wielkie zwycięstwo, bo tyle zobaczcie zostawili tych czołgów porozwalanych. Yy, ale nikt tego nie mówi wprost. Na tym polega dobra propaganda, że to jest technika niedopowiedzeń. Pozwalamy widzowi wyciągnąć własne wnioski. O, yy, przecież to widać. Yy, o, to ja się domyśliłem, że to się stało, tak? No. I z I tym się właśnie różni propaganda od rzetelnego śledztwa, gdzie inspektorzy wchodzą i to są zwykle inżynierowie i specjaliści różnych dziedzin tak. chemicy i tak dalej, sprawdzają wszystkie dowody i to się przed e, Trybunałem, dajmy na to w Hadze, e, tego typu rzeczy prezentuje, czy w jakichś innych tak. gremiach międzynarodowych. Tak, ale ja ci jeszcze uzupełnię. Gdyby to było raz, ten powiedział, no, tam ktoś nagrał na szybko i się pomylił, ale to widać dokładnie na wszystkich przekazach. Tak, stamtąd, płynących widziałem ich kilkanaście i to mi wystarczy. I nie widziałem żadnego, który by te wersje jakby podważał. Rozumiesz? I że ta narracja istotnie jest propagowana. Tego nikt nie mówi wprost, ale przez tę ilość przytłaczającą. Ja tak? bym powiedział, są tacy, którzy mówią to wprost. Wróćmy zatem do tego artykułu. Przez, ale bez, bez braku, w braku jakby kontrnarracji, kontr -narracji, innego ujęcia, innego obrazu, to masz przemożne wrażenie, że to właśnie, co powiedziałem, się stało. A jest ewidentna nieprawda. Dlatego ten artykuł jest tak cenny ze względu na zawarte tam analizy i wnioski. Kolejny współautor artykułu, dr Janif Lewiatan, o przecudnie brzmiącym nazwisku, ekspert do, ekspert do spraw wojny informacyjnej na Uniwersytecie w Haifie w wywiadzie dla Times of Israel powiedział, że Ukraina faktycznie uzyskała przewagę w wojnie informacyjnej i zdołała odmówić Rosji zwycięstwa na tym froncie prawie całkowicie. Po prostu najbardziej udaną częścią tej działalności było zmuszenie gigantów technologicznych do wyboru i dostosowania się do narracji tylko jednej ze stron. Także to są bardzo istotne tutaj elementy które decydują o kreacji w ogóle wizerunku i tutaj jest to bardzo spójna działalność. Żeleński jest chwalony pod kątem przekazu bardzo spójnego, dobrej wizji przywództwa w ujęciu medialnym i zdolności do podtrzymywania morale i przekonywaniu świata, że ta wojna jest także ich wojną i wywoływaniu międzynarodowego oburzenia na wszystkie te informacje, które stamtąd docierają, ponieważ one budzą naturalny sprzeciw, wstręt, oburzenie i tak dalej naprzeciwko wszelkich zbrodni wojennych i wszelkich ich symptomów. Także ta reakcja świata jest naturalna i temu się nie należy dziwić. Każdy jest przeciwny zbrodniom wojennym, każdy jest przeciwny y, przestępstwom wszelkim tego rodzaju. Natomiast istotą jest dociekanie, kto jest winien i tych winnych y, po prostu, żeby spotkała zasłużona kara. No właśnie, to ja Ci apropos, bo dla tych, co myślą, że to jest tak daleko i ich to nie dotyczy i to wszystko, to, to, to, to, to, to, to, to, to niech się ruchole biją między sobą i tak dalej. ja dodam dwie informacje bardzo intrygujące. Ma to swoje poważne reperkusje, ale to nie czas, żeby to rozwijać. Można sobie wysnuć wnioski a propos operacji medialnej Żeleńskiego. Mianowicie przed tygodniem premier Morawiecki spotkał się z prezesem Google'a Sundarem Piczajem w Warszawie na po, poważnych rozmowach. Tak? To jest pierwsza wiadomość. A 10 milionów dolarów wiadomość... na budowę cenzury w Polsce przeznaczona. To a druga wiadomość, że to jest operacyjnie wdrażane i będzie bardzo szybko Ciebie osobiście, słuchaczu, widzów dotyczyło, że ten sam prezes Google, no, koncernu medialnego, elektronicznego, komputerowego, chyba numer jeden na świecie, o kapitalizacji biliona dolarów, a może lepiej, już tam nie patrzę na te wykresy, ale bilion jest mocno przekroczony, ten sam prezes, Ponownie chyba udał się do Warszawy, bo mam wrażenie, że tutaj nie, nie rezyduje na stałe. I spotkał się z kim dzisiaj, we wtorek? Spotkał się na gorąco. To w, w naszych mediach nie, nie, nie odbiło się szerszym echem, ale jest bardzo istotną wiadomością. Spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Markiem Brzezińskim. I możesz zgadnąć, na jaki temat panowie rozmawiali zapewne właśnie na tematy omawiane przed tygodniem z premierem Morawieckim. I o tych nowych inicjatywach komputerowych Polski jako takiej, bo przecież premier rządu tym się zajmuje, zarządzaniem polską wydaje pieniądze podatników na jakieś inicjatywy, na jakieś nowe bazy danych, na jakieś nowe narzędzia obsługi informatycznej w chmurze tak? i będzie to robił zapewne Google. No No co będzie robił? Będzie robił cenzurę, tak, to robi na całym świecie i będzie robił to w Warszawie, dlatego, że Warszawa jest stolicą regionu tak zwanej polskiej wschodniej flanki, czyli do niedawna Trójmorza wedle definicji Georgia Friedmana sprzed kilkunastu lat. No i tyle. Coś będzie tutaj się tutaj w komputerach działo. Ja już tego m, efekty osobiście doświadczyłem sprzed tygodnia, kiedy e, pierwszoligowe serwisy, niektóre rosyjskie, zniknęły. E, no i po pewnym czasie niektóre z nich wróciły, ale nie wszystkie. A propos... Mm, cenzury czy zagłuszania kłamstw medialnych naszego wroga, bo takimi słowy odezwał się premier Morawiecki właśnie w ubiegłym tygodniu po rozmowie z prezesem Google'a, apelując do widowni europejskiej, domagając się kolejnych sankcji, mówił, że musimy postawić tamę wrogiej, kłamliwej propagandzie nieprawidłowej. Bo wróg nas atakuje, tak? I naszych sojuszników. Nie możemy rozprowadzać, rozsiewać tych brzydkich, nieprawdziwych, kłamliwych, fejków, wiadomości i dezinformacji. Musimy postawić im tamę. To znaczy co? No, zwyczajnie wyłączyć ruskie serwisy informacyjne. No właśnie. Także nie mamy szans dowiedzieć się wersji drugiej strony bo też zapewne wiele osób z ciekawością przysłużyło, przysłuchałoby się tej argumentacji i materiałom dowodowym. Zresztą jak każdy sprawiedliwy proces wysłuchuje się w zgodnie z, z, z prawem rzybskim obu stron. Tutaj tej szansy nie będzie i to jest zaprojektowane. No właśnie na to chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że to jest jakieś zjawisko systemowe. Amputuje się pewną y, część warsztatu, y, wdraża się mechaniczną blokadę i odbiera się głos y, oponentom. Y, I być może w sensie użytkowym jest to skuteczne, bo nie ma żadnych głosów sprzeciwu, tak? Ale w sensie społecznym i y, informacyjnym jest to potężne zagrożenie, bo to nie jest tylko cenzura. To jest coś więcej. To jest złośliwa cenzura w warunkach wojny informacyjnej, która uniemożliwia, totalnie blokuje rozeznanie, co się dzieje naprawdę. A to samo w sobie jest zagrożenie egzystencjalne, bo skoro nie wiesz, co się dzieje, to jak masz reagować i jak masz się zachować, skoro nie wiesz? No właśnie. Pojawia się tutaj komentarz. Pojawia się tutaj komentarz w tym naszym długaśnym artykule. Mianowicie, o ile strona ukraińska ma olbrzymie sukcesy, żeby nie powiedzieć całkowicie wygraną wojnę informacyjną w świecie zachodu, o tyle e, rosyjskie media i ro, rosyjskie kanały informacyjne skierowały się głównie na Indie, Chiny, Afrykę i kraje Azji Południowej. I tam ten głos e, rosyjski nadal ma wpływ, tak jak tu jeden z ekspertów powiedział, i oni podobnież jak my tutaj słyszą tylko jedną stronę, bo my słyszymy stronę ukraińską głównie, a tamci stronę rosyjską. Także to jest kolejny kamyczek do ogródka polaryzacji świata i do tego podziału na dwa obozy, który widoczny jest już coraz bardziej w kolejnych dziedzinach życia gospodarczego i politycznego. No, a dla mnie to, to jest nie tyle niepokojące, co wręcz mnie przeraża. No, ten, ten, ten nowy podział świata i ta polaryzacja jest zwyczajnie straszna, kiedy nie można już nawet rozmawiać. Nie ma gorszego stanu w stosunkach międzyludzkich, między zwaśnionymi wsiami, kiedy już nawet nie można rozmawiać, bo w warunkach wojny, jak te załóżmy Zulusi i Hutu się tam biją, zanim do tego dojdzie, no to mają jakieś metody cywilizowanych mediacji. Przychodzi delegacja tam, prawda, z pióropuszach czy bez i tam i tego. Wiadomo, że idzie delegacja, nie wolno ich ruszać. Oni przychodzą tam na gościnę, do, do, dostają jakieś tam napitki przy ognisku i tam rozmawiają i dyskutują. No i albo odchodzą z, z, w duchu, że tak powiem, porozumienia albo właśnie, ale nie można do nich strzelać, tak. Po prostu odchodzą, bo mają wolną drogę i bezpieczną. To są emisariusze. Oni przyszli na rozmowy. Do nich się nie strzela, bo to nie są wojownicy. Oni są bez broni. Oni są tylko do rozmowy. Ale co się dzieje, jak, jak te ścieżki są zaminowane i mówimy, że my z wami już w ogóle nie chcemy rozmawiać na żaden temat? No, zgadnijmy, co się dalej będzie działo. Rozmowa się kończy i zaczyna się nawalanka. Yes. Nie tyle, że się rozmowa kończy, my po prostu eliminujemy taką możliwość, my w ogóle z Wami już nie rozmawiamy na żaden temat. Nie ma takiej opcji w tym menu, nie ma, nie można wybrać tutaj, że wychodzimy na aut, nie ma takiej możliwości. Wchodzimy na rynki i nawalamy się, kto pierwszy zginie. Rozumiesz? To tyle znaczy, no to tak na prosty chłopski rozum, bo oczywiście ja mogę to rozwinąć, ale mówię skrótowo, czy się mylę? Nie, to niestety tak wygląda i, i tak jest to zaprojektowane. Oczywiście dla specjalistów y, wojen informacyjnych jest to zupełnie jasne, ale to jest tylko jeden z elementów tego scenariusza, bo widać, że ten podział świata y, następuje radykalnie szybko i y, można by się zastanowić, czy y, ktoś jeszcze nie wybrał swojej drużyny. Bo ostatnio mieliśmy zmianę, Indie poszły w stronę wschodnią, tak, to nie tak dawno opowiedziały się zdecydowanie po stronie chińsko-rosyjskiej. Czyli widać, że ten blok się po prostu cementuje. Bardzo poważny blok militarno-gospodarczy. Mówisz o różnych stanach, to ja a propos. podam ci Pakistan. Imrana Kana, który ledwie się obronił przed próbą, no nie wiem, coś między zamachem stanu, a irredentą w, w, w parlamencie, by było głosowanie w nieufności i tak dalej. I on wprost oskarżył, no może nie wprost, ale całkiem czytelnie, oskarżył Stany Zjednoczone w ingerencję, w wewnętrzną politykę Pakistanu i próbę obalenia jego osobiście, dlatego, że za daleko posunął się w swoich kontaktach z Moskwą. No bo on przecież przed dwoma tygodniami był tam z oficjalną wizytą w Moskwie, rozmawiał z Putinem i chyba doszedł do jakichś poważnych konkluzji. Hmm. No widać, że ta, ta strona świata się yy, przechyliła właśnie w stronę chińsko-rosyjską. Jeszcze jeden przykład z ostatniego tygodnia. W wiarygodne informacje z Astany mówią o tym, że w Kazachstanie zaistniała ponowna, po dwóch miesiącach, próba obalenia prezydenta. Została, u nie... Została wygaszona, uniemożliwiona w zarodku, ale była ponowna próba. Hmm. Czyli widać, że tutaj y, y, wszyscy muszą wybrać swoją stronę. To już nie ma, y, nie ma tutaj innej możliwości. Ja to nazywam y, polaryzacją wielobiegunową, bo niby tych y, znaczących graczy jest wiele, ale wielu, ale y, oni muszą należeć do jakiejś drużyny. A drużyny mamy dwie. Stany są, y, te stany azjatyckie są kluczowe w tej rozgrywce. Już nie chodzi o same te, powiedzmy sobie, koligacje rosyjskie, konotacje w Azji Środkowej, gdzie Rosja przez ostatnie 20 lat była bardzo aktywna, budując te różne umowy wielostronne, gospodarcze, z, o, o, przyszłościowe w sensie inwestycji i tak dalej w, w różnych wymiarach wspólnie z Chinami w tej Azji Środkowej tam no, wiele ciekawych inicjatyw się dzieje ale ostatnio dzieje się wiele inicjatyw no, wojskowych czyli takie jakieś tam zamachy stanu zmiany władzy jakieś przewroty jakieś tam różnego rodzaju podchody i, nie, no, z, z, z walki wywiadów no, dzieją się, że tak powiem, niemalże z, w, w cyklu tygodniowym. No i to, to daje do myślenia, że to starcie z Chinami ma wiele wymiarów. Dla Chin Azja Środkowa stanowi y, no, takie żywotne zaplecze. Istotną y strefę wpływów. Nie, to nie chodzi tylko o strefę wpływów politycznych, bo oni się tymi wpływami tam potrafią podzielić z innymi graczami, ale na przykład chodzi o drogi tranzytowe, dojścia, transporty, te, te, te ich inicjatywy infrastrukturalne, tych różnych dróg strategicznych, czyli tych kolejowych i, i autostrad, które budują na kredyt, no to ich znakomita większość przebiega przez ten węzeł Azji Środkowej. No i tam teraz jest to wielkie zamieszanie. Czyli, że dostęp ten morski, wiadomo, Chin do świata jest kontrolowany przez najważniejszą Ciśinę Malaka, i tam też są teraz w pobliżu polityczne zamieszki organizowane drogi morskie generalnie są opanowane przez floty no, opanowane, zdominowane przez największe floty anglosasów zarówno w sensie handlowym jak i no, finansowym i militarnym a szlaki lądowe teraz się budują w tych projektach chińskich na kontynencie eurazjatyckim no i one mają to gdzie ten słaby punkt? No właśnie w e, Azji Środkowej, w Pakistanie, Dolinie Peshawaru, na styku Indii, e, Afganistanu e, i tamtych krajów sąsiednich. Tak, tych wszystkich stanów różnych, e, bo tam jest ta, ta, ta, ta mozaika ludnościowa, mozaika geograficzna i tych różnych przełęczy wysokich gór, prawda, przesmyków i tak dalej, na których to wszystko można zatrzymać. No i tam się dzieje teraz cyrk polityczny, chyba nie przypadkowo. To, to, to polityczne wrzenie jest zapowiedzią większego, że tak powiem, procesu, który trwa, a polaryzacja, o której mówisz, no Indie i Pakistan chyba zdecydowanie się skierowują w kierunku Azji no i jakiś taki modus vivendi z Chinami chociaż mocno kłopotliwego no bo Indie mają długą tradycję rywalizacji prawda, w Tybecie i w tych okolicach wysokich gór z Chińczykami a mimo to w, w, w, mają dziś bliżej w sensie finansowym i gospodarczym do Pekinu. To bardzo znamienne, że nastąpiła jakby zmiana epok, przełożenie pewnych akcentów. Stany Zjednoczone, mimo wysiłków swojej dyplomacji, nie są w stanie tego powstrzymać. Pewien istotny sygnał, w którą stronę to zmierza z dużymi oporami i na pewno nie stanie się to jednego dnia, ale ten ciężar gospodarki świata i tej organicznej współpracy gospodarczej, produkcji po prostu, dóbr wszelakich, masowego użytku przenosi się do Azji całkiem wyraźnie. No i to jest przyszłość najbliższych kilku lat. Walka o utrzymanie prymatu i dominacji, która już dziś jest chyba skazana na niepowodzenie na porażkę, ale będzie to trwało i będzie no, bolesne i kłopotliwe. Widać to po napięciach chociażby w tej Azji Środkowej. No, że to się nie odbędzie po dobroci, że usiądziemy przy stole, wynegocjujemy na wyporządek i będziemy grzesnie współpracowali i handlowali. Ktoś z czegoś zrezygnuje, zgodzi się nie. na ustępstwa. No nie. Nie, nie, nie, nie. To tak to nie będzie wyglądało już dzisiaj. To jest wiadome. Widać po efektach. Na razie mamy rozgrzewkę na Ukrainie, która jest takim bocznym teatrzykiem do tego prowadzącym. I, i ten teatrzyk służy głównie do... do obsługi rynku europejskiego, czyli do polaryzacji Europy, odcięcia jej od Rosji i z tego powodu no, wystąpią pewne długofalowe efekty, m.in. szok najpierw energetyczny, a później finansowy w Europie. Łatwo przewidywalny. I żywnościowy też. No łatwo przewidywalny w efekcie, to wystarczy sobie te bilanse poczytać. Wiadomo, że jeżeli żywność, koszty wyżywienia z roku na rok wzrastają o 100%, podobnie jak ceny energii, no to mamy nie tylko kryzys, że tak powiem, gospodarczy w sensie recesji, ale mamy przede wszystkim kryzys społeczny w efekcie. Bo podstawowe źródła, że tak powiem, utrzymania drożeją dwukrotnie i cały przemysł zaczyna kuleć. Tak? No. <gryzys> to, to, do tego nie trzeba filozofa, żeby to zgadnąć. No ale pytanie, czy rządziciele w Europie są aż tak ślepi, żeby tego nie dostrzegać, bagatelizując skutki swoich poczyny, na przykład tych blokad energetycznych, prawda, że nie kupujemy złego węgla i ropy i gazu. No ja też mogę tego gazu nie lubić, ale jeżeli on jest potrzebny do domknięcia bilansu energetycznego, no to wiadomo, że cena energii podskoczy, tak, już... Na przestrzeni jednego miesiąca cena hurtowa na giełdzie towarowej, czyli obiektywny wskaźnik cen energii. Na giełdzie hurtowej cena energii elektrycznej z elektrowni od producentów skoczyła w Polsce od lutego do marca o jedną czwartą. No to o czym my tu mówimy? Mówimy o szoku. O, sz o cenowym szoku. To się na pewno... Przyszedł... ruchy w gospodarce to były 0,5%, a 1% przez lata ubiegłe. To niewielkie były. No, w końcu ujemne stopy procentowe też o czymś świadczyły, tak? Natomiast teraz inflację oficjalną my w Polsce tutaj mamy na poziomie 10% z kawałkiem, procent już jest dwucyfrowa. Ale to nie jest kawałek. To jest 11% minus kwiatek 0,1%. 10,9%, czyli 11%. Według gus -u. Oficjalnie, oficjalnie. A to wiadomo nieoficjalnie, to zupełnie inaczej się ma, bo cena tony pszenicy 4,5 tysiąca złotych taka się przewinęła ostatnio na giełdzie. Tysiąc dolarów, przecież ona 5 lat temu kosztowała 250. Tak. Także to już są szokujące wzrosty istotnych produktów. Cena stali i tak dalej. Nawozów sztucznych. No wszystkiego. Energia, surowce, żywność. Pamiętasz nieodległe czasy, kiedy to na pszenicy kosztowała 1000 zł? Ja wiem jeszcze, jak kosztowała 600. Kosztowała 600, 8, 620, 650, 680, 720. Ja to wszystko ogarniał swoim ptasim mózgiem, a mimo tego wciąż pamiętam. I to było niedawno. To były te same złotówki, były tak samo wyglądały. No. <śmiech> Właśnie, więc kwestia sankcji i tych wszystkich tutaj ograniczeń, przerwania łańcuchu dostaw. Mamy bezpośrednią kontynuację pandemii pod względem gospodarczym, lockdownów, teraz w postaci wojny i... Wrogich surowców i energii, tak? I tego nie możemy sprowadzać, ani nie możemy tam też nic sprzedawać, dlatego sytuacja się pogarsza radykalnie, żeby nie powiedzieć do kwadratu. Czy pszenica będzie kosztowała 10 tysięcy złotych za tonę? Ho, odważna teza, ale nie wykluczona, bo jeżeli. Ja, ja nie zadałem, ja, ja zadałem pytanie, czy pszenica będzie kosztowała 10 tysięcy złotych za tonę? W pewnych okolicznościach y, powiedziałbym, że tak. Mianowicie, jeżeli będą ceny urzędowe, bo zwykle w takich okolicznościach są, no to pojawia się czarny rynek, tak? więc na czarnym rynku to kto wie. A ja Ci powiadam, że najpóźniej za dwa lata... Ta cena jest niemal gwarantowana. Najpóźniej za dwa lata. Jeżeli te procesy będą szły w takim y, tempie i w takim kierunku, no to rzeczywiście kwestie y, uprawy y, zbóż, no to będzie, będzie zapłata jak za zboże, z tego przysłowia. Ja ci to przetłumaczę na polski. Kilogram mąki, w sensie surowca, będzie kosztował 10 złotych. Zapadła, zapadła kłopotliwa cisza. Do tego w sensie makro nie jest daleko na wykresie, bo e, hurtowa cena pszenicy przemielonej e, przekroczyła zdecydowanie 3 złote. No to są właśnie sygnały, które dla analityków są bardzo wyraziste, ponieważ to są duże procesy w gospodarkach, szczególnie o takim, że tak powiem, scentralizowaniu, bo mówimy Rosja, Białoruś, Ukraina, to jest więcej niż jedna czwarta podaży globalnej. Ale jeszcze wrócę do tego, bo ty mówisz, że to na pszenicy ponad 4 zł. Tak. A kilogram mąki kosztuje 3 ,15 zł 15 groszy. Ja mówię o cenach świeżych, nowych, także wszystko to, przed nami z tym kilogramem no, mąki. No ale ten kilogram mąki musi kosztować 6 zł, skoro surowiec do niego kosztuje 4,50. No tak. Nie ma wyjścia. No czyli, że w krótkim terminie ta cena skoczyła 100%. Także wytyczne, wytyczne z Ro, głębokiego realizmu roz, rozumiesz, rozumiesz, co ja mówię teraz? Wyciągasz ja z te bardzo. No. bardzo, tylko ja widzisz, mam, mam ten, ten dylemat. Zawsze sobie obiecuję, że, że nie, nie będziemy w straszyć za bardzo słuchaczy, tylko tak ale ja się, uwrażliwiać, uwrażliwiać. Ale ja się, Boże, nie straszę, tylko wyciągam wnioski z tego, co powiedziałeś. No. No, wnioski są po prostu takie, nie ma innych. Ale żeby to... Nie, to a, bo Ci zapowiadałem, że mamy, mam dwa cukierki dla Ciebie. No. Czyli mam jeden aforyzm i jeden dowcip. Wspominałeś o to, Enemie, że się narobił. A propos, zacznijmy od tego. Do to ja jeszcze powiem, przepraszam, żebym nie zapomniał, bo, bo mi się zdarza coś zapomnieć w audycji. Pozdrawiam yy, poprzedniego partnera w audycjach Enemiego, bo yy, wykonał tutaj olbrzymią robotę 70 odcinków. Także yy, czasem ktoś może mieć inne plany w życiu i yy, pójść w inną stronę, bo to jest... No ja myślę, że prawie półtora roku roboty. Wiem po tych kilkunastu odcinkach, które tutaj przygotowaliśmy wspólnie, ile to jest pracy. Jest też pewna trema zawsze związana z tak dużym gremią słuchaczy. Także enemy pozdrawiam Cię za Twoją wytrwałość, bo Zoro nie jest łatwym partnerem i trzeba się troszkę narobić, żeby tutaj wystartować z jakimś tematem. No dobrze, a to a propos, to od niego dowcip ci zapodam, czyli sprzedam publicznie, bardzo smaczny. Wyobraźmy sobie, przedstawmy sobie taki obrazek, czyli zwizualizujmy, co mówi kot na Saharze? Masz koty w domu, to sobie w stanie jesteś w stanie sobie wyobrazić, prawda? Wypuszczasz kota, o, pustynia, nie? Jest. Do, kot... Ja się domyślam, bo piasek dla kota to jest yy, no. duży luksus toaletowy. A propos właśnie, kot na pustyni mówi, na Saharze mówi coś takiego. Rozgląda się w prawo, w lewo, mówi, no, no nie, nie, nie ogarniam kuwety. <śmiech> To jest właśnie tak, jest tak a propos sytuacji medialnej, w której ja się znajduję rano, odpalam, proszę Ciebie, komputer, otwieram, patrzę, no i nie ogarniam. Tak, bo mamy dosłownie wszystkie rubryki zresetowane i nowa porcja wiadomości niekoniecznie spójna z tą z dnia poprzedniego. Jest to duży dylemat poznawczy, bo weryfikacja... Po prostu wszystkich rubryk no przekracza na normalne możliwości. To można zespołowo, tak. 10 osób posadzić, niech siedzą, czytają, szukają w różnych kanałach. A żeby się jeszcze podbudować moralnie po tych wszystkich ciężkich doświadczeniach wizualnych z wojny, to podam Ci aforyzm, który dzisiaj ukułem w trakcie moich peregrynacji. E, taka złota myśl, tak? no, żeby tutaj nikogo nie obrazić. E, Jaka jest różnica między optymistą a pesymistą? Optymista mówi tak. Zawsze może być lepiej. No, ma rację. Pesymista, taki ze skwaszoną miną, mówi. No ale zawsze może być gorzej. Najśmieszniejsze jest to, jak dzisiaj odkryłem, że obydwaj mają rację. No tak, ja bym to skomentował w ten sposób, że właściwie ciężko nam się przekonać, czy jest lepiej, czy jest gorzej, bo dosłownie przy tak sprzecznych komunikatach no ja nie wiem, ja nie wiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Zależy kogo się włączy i, i, i którą ze stacji i kto też jest po drugiej stronie yy, głośnika w jest, w mikrofonie. jest tu co najmniej drugie dno tego tego aforyzmu i ona jest bardzo pouczające i po, pozytywne ono mówi tak tak naprawdę to wszystko zależy od ciebie jak ty to sformułujesz bo może być zarówno lepiej jak i gorzej w zależności od tego jak na to spojrzysz no tak, ja to do, do, doświadczyłem tego przez yy, weryfikację wiadomości w zależności od tego, jak już byłem yy, zmęczony tymi negatywnymi informacjami. Człowiek po prostu już czasem jest troszkę przybity, yy, jeżeli jest taka masa informacji negatywnych, yy, niepokojących albo takich wprost, które przycinają życiowe plany i projekty no swoją, że tak powiem, ciemnością, bo teraz dosyć często jesteśmy właśnie zasypywani takimi informacjami, że, że to już ten wielki reset i tak dalej, że koniec świata, pierwsza, druga, trzecia wojna przed nami i tak dalej. No, myślę, że to nie jest tak, nie wszędzie. Na pewno będzie szereg miejsc, gdzie w jakimś cimiu dolnym, gdzie to wszystko będzie się kulało tak jak do tej pory, bo dalej tam nie ma internetu, bo nie ma 5G, bo nie ma y, telewizji, a te wszystkie przekaźniki działają słabo, ponieważ na przykład linia wysokiego napięcia zakłóca cały sygnał i ludzie żyją spokojnie. No, wszystko zależy, widzisz, od indywidualnego Ogląda od Twojej indywidualnej decyzji, bo może być dla Ciebie osobistą tragedią, a może być też takim dniem jak codzień, który daje jeszcze dodatką okazję, że tak powiem, do posunięcia się naprzód. No, podczas okupacji też ludzie żyli, tak? No, Było w trochę. W wielu wioskach żyli całkiem spokojnie, ponieważ z dala od frontu, od zainteresowania okupanta. Yy partyzanci też tam jakoś specjalnie nie zaglądali. No były takie miejsca. Co prawda może i mało, ale... Było inaczej i to właśnie chyba akcent trzeba postawić na inaczej. Na, na to, że normalnie, w tym sensie twoich przyzwyczajeń, to już po prostu było. Trzeba się nastroić na inne, na inne gamy, na inne melodie. No Po prostu będzie in. Inna moda. Może tutaj kluczem do tego są takie stylistyczne podróże w czasie, bo przeglądam sobie ostatnio takie kąciki kucharskie, ale związane z używaniem żeliwnych piecy na drewno. Bardzo hmm. ładnych, na których można zarówno upiec jakieś podpłomyki, jak i chleb w piekarniku, steki na patelni, Udusić warzywa, upiec ciasto. Są takie. Może się mi uda zamieścić link w tej audycji. Powiem w ci, komentarzach. że. Google, o którym wspominałem, już mnie tym zaszczycił. Od dwóch miesięcy mnie zarzuca reklamami tego. <śmiech> Ciekawe dlaczego. Ciekawe no. dlaczego. No, ale jest to sympatyczne, dlatego że to jest albo z Nowej Zelandii gdzieś angielskojęzyczne peryferia świata, gdzie po prostu narrator tłumaczy cały styl życia związany z tym, jak zbiera się drewno wiosną, latem się suszy na jesienią ono jest gotowe, cykle przyrody i tak dalej wszystko co z tym związane też prowadzi do, taki, do takiego szacunku wobec przyrody, do tych cykli y, przyrodniczych, które powodują, że pracuje się w lecie, w zimie troszkę mniej, za to siedzi się przy piecu i tam spędza czas z rodziną, bo to jest w ogóle taka y, strona hobbystyczna, nie tylko dla kucharzy, ale także dla takich pa pasjonatów atmosfery domowej. Wydaje mi się, że tego typu atrakcje przed nami, chociażby ze względu na, na to, że ceny energii lecą tak do góry, że niektórzy postanowią sobie zrobić takie ni to ćwiczenia, ni to w czasy z mniejszym zużyciem energetycznym, a przy kominku, czy przy takim właśnie piecu, gdzie można tak jak w szałasie w wysokich górach, czy w jakiejś bacówce spędzić weekend w jakby innej epoce. Żeliwny pies no to jest bardzo cenny nabytek i broń Boże nie wywalaj go na złom. Bo to się zawsze może przydać. <grych> Tylko trzeba go jeszcze obudować. No to zbudujesz jakąś wiatę taką ładną i tę starą kuchnię po babci będziesz miał kurde w tym no, w komórce w letniaku, czy, czy w takiej no, domku dla gości, tak, na działce, że to be, zawsze ci ogrzeje i będziesz miał ciepła. W... Jeżeli z tego nie korzystasz, to przynajmniej sobie możesz zrobić na przykład wakacje i, i coś ugotować, nie? No, na patykach, albo na węglu, albo na czym tam masz. W tej kuchence, w, tym, w tej komórce, w tym, w tym letniaku, w tym, nie wiem jak to nazwać, no. Domku działkowym. Kempingu. Kempingowym, tak. Bo to właśnie działa. No, kilka metrów kwadratowych wystarczy. No i dużo chrustu. W terenach leśnych nie ma z tym problemu. Drzewa jeszcze rosną, no jeszcze nie zakazali, to, no. <gryw> to można pozbierać, no. Także no z tym opałem nie jest też tak do końca źle. Polska jest mo mm. mocno zalesiona, chciałem Ci powiedzieć. Także generalnie, jak nawet już zakażemy federowania węgla, co już Morawiecki prawie mu się udało, jak zakażemy importu węgla ruskiego, bo jest niedobry, a potem zakręcimy rurę, bo ruski gaz jest trujący i będziemy opalać się tylko słońcem, bo to jest odnawialne, rozumiesz? no to może się okazać, że lasy nas uratują. Także z tym chrustem to ja bym nie żartował, bo to jest naprawdę poważne, potencjalne źródło energii. Odnawialnej dodatkowo. No Sam rozumiesz, ktoś chciał niedawno, kilka lat temu, sprywatyzować lasy państwowe, nie? No i na szczęście się to nie udało. No i być może to jest nasz ratunek dzisiejsza cena buka świeżego 380 zł za kubik bez transportu. Jak trzeba od 4 kubików to jest bez bezkosztowa wózka. także nie jest to źle, ale już nie tak jak powiedzmy jeszcze na wiosnę, bo na wiosnę było 250 za suchego buka. Tak. No, ale to się pnie do góry, bo i 400 i 420 też się zjawia u pośredników ja akurat bez pośredników sobie tutaj taką cenę załatwiłem i to się okazuje, że też trzeba sobie pilnować, ponieważ y, znika drewno opałowe w sposób hurtowy w celach spekulacyjnych. No drewno znika i to nie jest nic nowego i dziwnego, skoro Litro oleju rzepakowego kosztuje 9 zł, tak? Czyli tona kosztuje 9 tysięcy. No właśnie, no właśnie. No to Czyli myśli. znowu kwestia inwestycji w surowce jest yy, ważna i przydatna. Jeżeli ktoś ma miejsce do przechowywania określonych towarów, których zużycie zna i przewiduje, warto sobie zrobić mały zapasik różnych rzeczy, bo Zdecydowanie chroni się pieniądz przed inflacją. Metr sześcienny buka za 400 zł, no to jak, jak za darmo, no bo zobacz. On ma wartość o połową jaką? Taką mniej więcej jedną trzecią tego, co ma benzyna? Wiesz co, nie pamiętam. 26 kilojuli na kilogram? Mogę sprawdzić. No to jest jedna trzecia, no może na chudo jedna czwarta tego, co ma gęsta energia typu benzyna. No bo na pewno nie jest mniej, no bo na oko widać, że tam jest duża zawartość tego węgla, nie? Tam jest mało wody. Tak. No to jak weźmiemy jedną czwartą, to by wychodziło, że tak na czysto, jakbyśmy to brali ten ekwiwalent benzynowy, to było 1600 za, za tonę, tak? Na ile kosztuje to na oleju opałowego? To na no, czekaj, to na wie, ile litr? Litr kosztuje kurczę, 7 złotych prawie. 6,80. No to 7 tysięcy. No to rozumiesz no. przeliczniki. <grym> tak. I ten pług on, on schnie, ale się nie starzeje. Czyli wiesz, nie wyparuje ci tak benzyna po, po, po roku utraci właściwości, że tak powiem, jezdne. A jak namoknie, to wyschnie. Wyschnie, to przykryjesz, to tam to przewieje i będzie dobrze. Wystarczy zadaszyć, to nie musisz tam być specjalnych rzeczy, tylko żeby z góry był daszek, żeby na to nie lało bez przerwy. Tak, bo musi przewiewać. 10 gigażuli na metr sześcienny. A hmm, jest wartość o połowa benzyny? Ja muszę znowu poszukać w tabelach. Też połowa. Raczej oleju, zobaczmy. Wartość połowa o, olej. Co my to tutaj mamy? No warto to przeliczać rzeczywiście, bo, bo to zwykle jest tak, że ceny poszczególnych mediów się uśredniają. Gaz, się. Ceny, olej, Olej się I raz się. i prąd no, i tak dalej. To, to, do tego zmierzam, że, że cena buka będzie szła do góry i to mocno. Hmm. No tu mam wiele paliw. W kilowatogodzinach znowu. Drewno suche. 4 do 4,5 kilowatogodziny na kilogram. Mhm. E, koks 9,3, czyli razy 2 jest. A benzyna 10, 11. No coś koło tego, tak, benzyna 11. Benzyna, tak, 11,6. No to jest maksimum razy 3, nie całe 3. W stosunku do Buka, ale mówimy o tym lichym drewnie, no. Olej opałowy 11,8. Jest lepszy od benzyny, jest gęstszy. Jeżeli, jeżeli, się się pali w tym sensie. jeżeli będziesz miał drewno, to będzie 25 30 tak? Bóg będzie miał 0,4, a olej o połowy tak? No, Taki, tego rzędu, czyli maksymalnie razy 3. I podałem Ci taką, wiesz, pod palca, tak jak to się liczy na szybko, nie? I to się niewiele pomyliłem, bo to... No bo ja po prostu znam takie rzeczy, wiesz, już od dawien dawna ja zawsze tak liczę, nie cyfrowo, tylko analogowo, że znam rząd wielkości i się rzadko mylę. No. Dzięki temu. 7 do 9 kWh z kilogramu. Od 7 do 9 kWh. No czyli jeżeli mamy cenę y, diesla 8 zł, czyli 8 tysięcy załóżmy minimum, jakbyś bardzo tanio kupił za. 1000 litrów, no to jego ekwiwalent y, powinien to być ile? 3 metry sześcienne buka. On jest ciężki. Tak, 3 metry, czyli 1200 zł aktualnie to kosztuje. Powiedz, no to ile to jest razy? No, kilka razy. To jest Osiem. duża różnica, olbrzymia różnica w, w cenie opału. Olbrzymia. 8. 8. Czyli, że Bóg podróżuje co najmniej dwukrotnie w przeciągu tego sezonu, jak nie lepiej. No i tutaj mają Państwo odpowiedź na to, jeżeli są w domu piece na paliwo stałe, co sobie warto kupić jako opał, ja polecam. Jeżeli ma się kominek, to naprawdę jest przyjemna atmosfera i można sobie przy tym i posiedzieć i porozmawiać. I ogrzać się oczywiście. Jeżeli nie ma gazu. No tak, ale my mówimy tu o wiesz, razy cztery. To co to, to ma potężne skutki ekonomiczne. No wiesz, ile będzie się kosztowało ogrzewanie chałupy? Się ja okazuję, tego że... nie wyobrażam, ale gaz oznacza to, że pójdzie jeszcze bardziej do góry, bo tak. przy takiej polityce tutaj międzynarodowej to nie może być inaczej. No ale ja Ci to rok temu mówiłem, że gaz jest w długofalowym trendzie mocno wzrostowym, między innymi z powodów politycznych. No i ten sezon kolejny będzie droższy od ostatniego. No będzie. I to o kilkadziesiąt procent. Nie o piętnaście, tylko o dwadzieścia, dwadzieścia pięć procent. I tutaj mamy kolejny element resetu. Głównie dotyczący Europy i państw zachodnich, czyli Stanów również koszty energii i koszty yy, no po prostu zubożenia społeczeństwa w takich warunkach. No nie, nie będzie cię stać na ogrzewanie, bo stanie się to luksus. Ja nie mówię już o małych klitkach 30 metrów, ale jak masz na przykład jaką chałupinę 100 metrów, to już się po prostu nie będzie stać, bo ogrzewanie tego w sposób cywilizowany na przykład gazem będzie kosztowało 5-6-8 tysięcy złotych na sezon. I tu... No to już tyle kosztuje teraz. W, w terenach, gdzie są wiatry. Tak, ale jak jest już, mówię, dobrze jakoś tam ogacona, wiesz, oklejona i tak dalej, to już jest na granicy, że tak powiem, używalności, no bo ile można za to za w końcu zapłacić, tak? Mm. Wiesz, jak dojdziesz do granicy, na przykład sezon kosztuje 10 tysięcy złotych. To niezależnie od tego, jak dobrze zarabiasz. No to po prostu mój próg bólu jest przekroczony. Ja taki całkiem oszczędny nie jestem. No i właśnie, to są te trendy, które my tutaj y, obserwujemy w wielu w wielu dziedzinach, wdrożenie surowców, ale nie tylko, bo jeszcze mamy kwestie, y, jeszcze mamy kwestie tutaj, y, do, chciałem wrócić do ropy naftowej i do petrodolara, który powolutku, powolutku odchodzi z tego względu, że yy, chociażby yy, transakcje między Chinami, a Iranem i, i Rosją zaczynają być yy, wykonywane w innych walutach niż dolar. No, z różnych powodów, między innymi dlatego, że jak Ci zablokują wszystkie konta i możliwości transferu, to, to nie masz innego wyboru po prostu. Także to będzie y, miało znaczące przełożenie na i kurs dolara, który na razie jest potrzebny, ale jeżeli ta, ta, to zjawisko się umocni, no to wtedy wiadomo, że pojawią się inne rodzaje y, waluty y, ropnej, że tak powiem. A tutaj Yuan ma preten, jest pretendentem do, do znaczącej pozycji, ze względu na wolumen obrotów. No i Chińczycy to robią bardzo systematycznie, inteligentnie i dopną swojego z czasem. Więc no w Zachód sam w sobie, Ameryka, jak to piszą tam w różnych artykułach, artykułach, sami nawet, ciekawy artykuł z ubiegłego tygodnia z Izraela, notabene. Imperium amerykańskie samo podpiłowuje filary swojej potęgi. Tak jest. To jest fakt. Ameryka sama sobie podcina, obcina nogi w kolanach teraz, jak na to patrzymy yy, i obserwujemy. Dominacja dolarem na własne życzenie została podpiłowana. Mało tego, że z, z Amerykanie sami swoje przewagi gospodarcze, energetyczne na własne życzenie ucieli, na przykład blokując pierwszego dnia urzędowania bidona monumentalny, potężny rurociąg naftowy północy na południe biegnący Keystone XL Pipeline to się nazywa, czyli nowa Tak, kanadyjska, która została ucięta, e która nie tylko by podtrzymała, ale znakomicie rozbudowała pozycję Stanów Zjednoczonych eksportera e węglowodorów na świecie, bo za prezentury Trumpa dokonał się cud gospodarczy, mianowicie Stany Zjednoczone z importera netto stały się eksporterem węglowodorów. Przyszedł Bidon i to zamknął i ich pozycja zmieniła się znowu na importera węglowodorów w momencie najgorszym z możliwych, kiedy ceny ropy zaczęły rosnąć. I w momencie takim, że Arabia Saudyjska na własne życzenie Stanów Zjednoczonych okazała się, nielojalna, bo złamała dotychczasową umowę na własne życzenie bidona, który olał Muhammada bin Salmana kilkakrotnie, a ten się zbiesił, to jest faktyczny szef, prezydent y, Arabii Saudyjskiej i głównodowodzący OPEC, zbiesił się i powiedział, że no skoro tak, skoro Stany Zjednoczone nie słuchają moich próśb, to ja także nie odbieram ich telefonów i Ostatnia rozmowa telefoniczna między Waszyngtonem a riadem miała miejsce chyba pół roku temu. Biden dzwonił do Salmana w ostatnim miesiącu parokrotnie, ale tego nie było. Nikt nie odbierał telefonu. Dlaczego? No, bo Arabia Saudyjska umówiła się na boku z Putinem, skoro rosną ceny ropy i występują jej braki z powodu embarga, nałożonego na Rosję, to wykorzystamy ten moment zwyżki cen do inkasowania nadzwyczajnych zysków. Czyli nie podnosimy limitów wydobycia. W OPEC rządzi Arabia Saudyjska, przeforsowała to i faktycznie OPEC nie zwiększył limitów wydobycia, czyli rosnące ceny ropy są niezagrożone. Putin nie sprzedaje ropy do Europy. Proszę bardzo. Nie się, nie muszę. Sprzedaję ją do Indii, do Chin z odpowiednim rabatem, ale przecież zarabiam więcej, bo ceny urosły. Niekoniecznie w dolarze, którego nie mogę skonsumować, bo Amerykanie zablokowali mi konta. Ale robię to w czym innym. Robię to w rupiach, w yuanach, w bitcoinie i w złocie. W czymkolwiek. W eciu-peciu będzie handlował kiedy będzie mi się opłacało. A opłaca mi się coraz bardziej. Mówię z perspektywy Kremla. Czy Putin musi się złościć na Morawieckiego, który mu stawia tamę i mówi, że Europa nie może importować wrażliwych surowców od naszego wroga? On się bardzo cieszy, no bo skoro zablokowano mu konta, to jest mu wszystko jedno, ile ropa kosztuje w dolarach. Tak? I jest mu wszystko jedno. Czy Morawiecki ją kupi, czy nie, skoro w ogóle ma embargo w Europie i w Stanach, no to sprzedają gdzie indziej, bo w końcu ropa jest niezbędna na świecie. I jeżeli ją się spala w kotle i w silniku, to ona przecież nie reaguje na czerwonym światełkiem w, tam, w karburatorze i nie mówi, słuchaj, uwaga, to jest niepoprawna politycznie ropa, benzyna, nafta, musisz wyłączyć silnik, bo wybuchnie. nie. Silniki słuchaj, spalinowe działają na rosyjskiej ropie tak samo dobrze jak na saudyjskiej. Także częściowo Stany nałożyły embargo na Rosję, ale głównie nałożyły na siebie, bo napędzają się zjawiska takie, które powodują konkretne perturbacje dla samej Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych? No, Stany Zjednoczone jako takie, to mają te perturbacje bardzo niewielkie, bo one importują niewielki ułamek potrzebnej produkcji, sam, same produkując ogromną większość. Ale... Płacą drożej za ten import i na stacjach rzeczywiście ceny dramatycznie wzrosły, co powoduje, że Biden no, ma poważne kłopoty, zarówno jako lider partii demokratycznej, jako w ogóle prezydent, no bo jego przyszłość jest mocno wątpliwa, polityczna. Podobnie też demokraci, którzy mają tam jakieś nie wiem, masowe przejścia na emeryturę, czy tak, tych tak. senatorów. To jest dodatkowy wektor, że tak powiem, politycznego niezadowolenia masowego, skąd ta zwyżka cen. No, bidon to zrobił, no proszę bardzo, wiadomo komu dziękujemy. Ale na świecie, no skoro tyle ropy jest potrzebne, no to tyle się spali, no i cena jej wzrośnie odpowiednio, bo najbiedniejsi będą musieli zużywać mniej. No i producenci się na to wcale nie muszą z tego powodu martwić, no bo zarabiają dużo więcej. Między innymi do tych producentów należy Arabia Saudyjska, Iran, Rosja. Wiadomo, Rosja jest pierwszym, jeżeli nie drugim producentem, eksporterem ropy naftowej na świecie. A ceny radykalnie wzrosły i będą rosły nadal. Ja nie wiem. nawet 200 dolarów za baryłkę. 200 dolarów jest praktycznie pewne i, w, i wówczas nastąpi bardzo poważna recesja światowa. Ale to nie jest ważne, czy tam ile będzie wynosił rekord. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dotychczasowy rekord wynosił 147 dolarów za baryłkę, po którym nastąpił, nastąpiło ogromne pranie na wszystkich rynkach finansowych świata. Tak? Obecnie ceny ropy stabilnie przebiły 100 dolarów za baryłkę i wygląda na to, jeszcze to nie jest do końca zdecydowane, ale wygląda na to, że utrzymają tę barierę, te, to wsparcie, jak mówią technicy, i ropa trwale będzie przez najbliższe kilka lat droższa od 100 dolarów za baryłkę. A to oznacza potężne perturbacje, w energetyce światowej, bo energia jest potrzebna do wszystkiego. No i tyle. Na własne życzenie. Bo żeśmy to sami skonstruowali. Te wszystkie embarga, limity i tak dalej, wojny gospodarcze z Putinem i tak dalej. Niezależnie od ich moralnego uzasadnienia. Efekty są takie, jakie są. Dwa lata temu oporem, tym stabilnym oporem na cenę ropy na świecie, na długoterminowym wykresie było 55 dolarów za baryłkę. I tego pułapu ropa nie mogła przekroczyć, przebić przez kilka miesięcy. Ja Chwilowo wskakiwała, kosztowała 60, nawet 70 dolarów i spadała poniżej tego pułapu. Ale od kiedy Zaczęła się i na poważnie impreza ukraińska, ropa przeskoczyła 55 dolarów i od tego momentu to się stało wsparcie długoterminowe. No i ropa już nie będzie tańsza od 55 dolarów. Mało tego, w ferworze walki wokół Kijowa ropa podwoiła swoje wyniki i teraz wsparciem jest 110 dolarów. Pozostaje kwestią czasu, żeby zweryfikować te... Ten, ten wynik. Czy to się utrzyma? Jeżeli tak, to w średnim terminie ROPA będzie miała wsparcie na 100 dolarach, 110 dolarach i poniżej tego nie spadnie. No to znaczy, że koszty produkcji wszystkiego wzrosły o 100%. Zgadza się. Ale myślałby kto, że to będzie impuls do samochodów elektrycznych a tu się okazuje, że jest niespodzianka, ponieważ nikiel, będąc głównym składnikiem ogniw, wywalił w kosmos sceną, ponieważ Rosja jest eksporterem niklu. Dobrze jest, mówię? Jest głównym eksporterem niklu na świecie, liderem tej branży, a jej eksport został zatrzymany po obu stronach, bo najpierw tam ogłosili embargo, a potem Rosja powiedziała, że sama wprowadza zakaz eksportu tego surowca. Norsk Nickel nazywa się największa kompania produkująca nikiel w Rosji, a jej e, szefem, prezesem i głównym udziałowcem jest oligarcha, jakąś się tam nazywa, właściciel jednego z tych największych jachtów, <grych> który Anglicy zablokowali. <grych> No nie wiem, jak on się nazywa. Jest ich tam paru, podobnie się wszyscy nazywają. Od, od Niklu jest jeden. Osobisty przyjaciel z podwórka Putina. Więc to jest zasób strategiczny, potrzebny niezbędnie do produkcji ogniw, wszelkich paliwowych i baterii do samochodów elektrycznych. Także sankcje będą miały mało oczekiwane nieraz yy, działanie a dokuczliwe. Z tym, że głównie dla firm i krajów zachodnich, które korzystają z surowców do produkcji i tych surowców teraz nie będą mieć. To nie jest tak, że Putin ma wszystko, tak że on rządzi tymi surowcami i tak dalej. On jest jednym z dużych dostawców światowych. Ale problem polega na tym, że kiedy jego udział rynkowy stanowi kilkadziesiąt procent, a w wielu wymiarach tak jest, no to blokada tych kilkudziesięciu procent dostaw na rynku po prostu zmienia całkowicie obraz, bo żeby ruszyć rynkiem akcji albo na Forexie, to wystarczy mieć ten rezerwuar płynności z rzędu 10-20%, tak? No to Rosja spełnia te kryteria, jeżeli chodzi o nikiel, o węgiel, o ropę i tak dalej. O pszenicę. No, no, to już wiemy co jest grane. Rozumiesz, w sensie makro, tym spekulacyjnym sensie globalnym, blokujemy te, to, ten strumień, to źródło, no i to wiemy jaki będzie efekt, wzrost cen o tyle i tyle procent, po prostu. To jest tego typu zabawa. No i to wymagało dosyć dokładnego i grubego planu, żeby tak to ładnie wszystko poukładać, żeby pozrywać łańcuchy, pozostawiać miny w różnych obszarach rynkowych. I widać, że te zjawiska ugruntowują się i zyskują coraz szerszy zakres. Także na gospodarkę będzie to miało bardzo duże przełożenie będzie także miało przełożenie na sytuację Stanów Zjednoczonych i ich gospodarki, co przy wewnętrznych jeszcze problemach i różnego typu animozjach, bo można jeszcze powiedzieć, że temat wyborów Trumpa przegranych nadal w niektórych Stanach się tli pod postacią różnych procesów z nieprawidłowości, które się wloką miesiącami i z różnym skutkiem tam te rzeczy są prowadzone. Także i tutaj jakieś ryzyko polityczne istnieje, że y, kolejny z punktów y, no, jest y, punktem zapalnym. No, Stany Zjednoczone jako taki, jako lider tego całego y, tak zwanego wolnego świata no i prowadzący chyba tę rozgrywkę z Putinem y, w trakcie tej rozgrywki znikają w oczach, bo mają coraz większe problemy wewnętrzne. I bardzo prawdopodobne jest to, że w bardzo krótkim terminie historycznym rzędu jednego do dwóch lat będą musiały wrócić do swojej doktryny historycznego izolacjonizmu i rezygnacji z tych wszystkich imprez światowych na rzecz właśnie uporządkowania sceny wewnętrznej, bo tam narastają poważne ruchy rewizjonistyczne, separatystyczne, odłączenia się poszczególnych stanów. Niezadowolenie no. społeczne. Tak, i tak dalej. Do... No i też narastającej biedy, no bo przecież tam koszty utrzymania także dramatycznie rosną razem z inflacją, więc to to są wszystko problemy, które znakomicie mitygują te chęci awantur światowych i promują postawy te właśnie izolacjonistyczne, tam. między innymi w tych niektórych trzeźwych stanach typu Teksas, tych wolnościowych rządzonych przez Republikanów, Teksas w bardzo dużym zakresie niepokorna Floryda, która się stawia Bidenowi tam, gdzie tylko potrafi i może. Także no, być może jak proponują i prognozują tu niektórzy analitycy wywiadu rosyjskiego od długich lat, dojdzie nawet do rozpadu Stanów Zjednoczonych jako spójnej instytucji politycznej na północ i południe, na zasadzie wojny secesyjnej, tej właśnie wojny północy z południem, wojny tych stanów rolniczych ze stanami uprzemysłowionymi z północy, wojny z tym tradycyjnych plantatorów i biznesu prywatnego z wielkim kapitałem przemysłowym z północy. To się może powtórzyć, bo te podziały i historyczne bariery wciąż tam Istnieją, a rząd federalny staje się coraz bardziej dysfunkcjonalny i niesprawiedliwy i taki dyktatorski. Nie spełnia po prostu oczekiwań poszczególnych, aspiracji poszczególnych stanów. Więc te napięcia odśrodkowe narastają. To samo przecież widać w Europie napięcia między centrum euro a peryferiami. To widać na przykładzie Polski, która jest na peryferiach euro. Polityczne napięcia między Kaczyńskim a Berlinem, które w ostatnim tygodniu wręcz się spiętrzyły dzięki dwóm wywiadom udzielonym w ten weekend przez Kaczyńskiego, no to tylko czekać na efekty polityczne. Kaczyński tak jakby się prosił o rozwód z Unią. Przyłóżcie mi tutaj linijką, tak? A wtedy będę płakał i co się stanie? No... Amerykanie przyjdą nam z pomocą, no bo taki jest ich zamiar polityczny. Muszą mieć swoją ekspozyturę tutaj między Moskwą a Berlinem. Ten klin między morza skonstruowany przez Amerykanów na zasadzie dywersji będzie miał konkretną postać polityczną. Orban wygrał na Węgrzech i to jest fakt twardy, fakt polityczny. On jest... Stoi w opozycji do Unii i nie trzeba było czekać nawet kilku godzin, kiedy Unia Europejska ogłosiła procedurę nie impeachmentu Orbana, ale zablokowania mu funduszy europejskich z tytułu naruszenia praworządności. W następnej w kolejności jesteśmy my. I to I się, to wyda się chyba wydarzy. Ale to jest pewne. To już się to lawina ruszyła, jesteśmy niepokorni, nie słuchamy Berlina i Brukseli. Kaszyński wręcz do tego nawołuje w prasie niemieckiej, tego jeszcze w Warszawie się nie usłyszaliśmy echa, ale to jest, efekt, to jest wywiad z tego weekendu, Niemcy otwierają oczy szeroko ze zdumienia, co ten człowiek opowiada. No ale to jest fakt, no przecież ten dziadek mimo wszystko on jeszcze kojarzy, on wie co mówi. No i w tym Czy nas... my na tym skorzystamy, to ja wątpię. No i jesteśmy między młotem a kowadłem. My uczestniczymy w wojnie ukraińskiej z Putinem, tak? Po lewej stronie mamy dosyć powiedziałbym zachowawczą, ostrożną Europę, która nie chce brać udziału w tej wojnie. Mamy spór o tak zwane finanse europejskie, o te dopłaty, które wiadomo, że ten spór zostanie przegrany, bo Berlin nam nie wypłaci ani Feniga. No to rozumiesz, co się będzie działo? Jesteśmy strefą buforową, wykorzystywaną przez Amerykanów jako, instrumentalnie, jako taran, jako też Właśnie tu chciałem wrzucić pewne pojęcie, które już miałem zeszłego tygodnia zapodać, mianowicie Carter z Medellin, który jest bardzo tutaj czynny, co prawda sama Medellin już nie, ale jej koledzy z całą pewnością mają tutaj rozliczne interesy i uwielbiają, że tak powiem, prowadzić wojny na nie swoim terenie. Zgadnij, jest... Zgadnij tak. który z kandydatów prezydenckich był na spotkaniu Sandara Piczaja dzisiejszym, wtorkowym, z... z, z Markiem Brzezińskim, który jest ewidentnie kreatorem polityki imperialnej Stanów Zjednoczonych na terenie tak zwanego Trójmorza. Mark Brzeziński jest syn wielkiego Zbigniewa Brzezińskiego, którego wielokrotnie do znudzenia przez długie lata cytowałem. Tak? Ten co to mówił, że łatwiej zabić milion ludzi niż ich kontrolować. Tak. Kto był niespodziewanym gościem tego spotkania, który z kandydatów prezydenckich brał udział w tym spotkaniu. No nie wiem, nie wiem. Byłem wtedy w Timesie Izraelskim, więc... Jest, nie na, jest na zdjęciach, więc to nie jest kaczka dziennikarska. No po prostu tam był. Pytanie, dlaczego się tam znalazł i co z tego wynika. Na no, tym to powiedz... Nie, nie, nie, poprzestajmy na tym. No, z tych... A, oczywiście. O, przepraszam, przepraszam, to teraz już rozumiem. Każdy sobie to... sprawdzi, kto. Tak, wielu. Sprawdź sobie i to jest człowiek, jak to yy, o, wskazują oznaki. Dobry kogut w jajku pieje. To jest przysłowie niepoprawne polityczne, bo pochodzi z Persji. Hmm czyli z Iranu ale to nie ma akurat odniesienia do tego pana podam, podam a, amerykański inicjał jego nazwiska Age pan Age był na tym spotkaniu i co on tam robił no chyba kreował politykę regionalną w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, tak? Coś się będzie działo, będą zmiany na scenie politycznej w Warszawie. Kaczyński jako wódz swoich legionów, wyznawców, idzie na zwarcie z Unią Europejską, a co z tego wyjdzie finansowo i politycznie niebawem, tego doświadczymy we własnych portfelach, a potem odpowiednio oczywiście potoczą się wydarzenia, że tak powiem, w gabinetach. No bo gniew ludu zmiecie tę działającą koalicję, przecież to jest oczywiste. No, mamy już namaraszone w gospodarce sporo, w podatkach, y w polityce socjalnej, imigracyjnej, emigracyjnej, wszel wszelakiej. Ale zawsze po takim zamieszaniu przychodzi jakiś wielki zbawca, młody, zdolny, energiczny, i ona z tego wyprowadzi. Zaraz po tym, jak emerytowany zbawca narodu zajmie należne miejsce seniora. W Panteonie Sławy, gdzieś tam przy jakimś pomniku zasiądzie, no przecież tych pomników żeśmy nabudowali sporo, i powie, że no teraz żeśmy w końcu doszli do prawdy. Chociaż o, o, ostatnie, yy, ostatnie tutaj wypowiedzi na temat zamachu z samolotem, to aż się boję, jakie to znowu reperkusje wywoła. No bo to jest ewidentne dolewanie benzyny do ognia. No, no mo może tego nie ruszajmy. Może tego nie ruszajmy. Coś mogę powiedzieć, no to każdy. Każdy ma taką narrację, która pasuje do jego audytorium, prawda? Jeżeli, jeżeli pewna bajka jest, że tak powiem, lansowana przez lat kilkanaście i nic z tego materialnego nie wynika, to na moje oko no to audytorium jest mocno oszołomione, znieczulone i niecałkiem bystre, no bo jeżeli by było jeszcze cokolwiek świadome i wyciągało jakiekolwiek wnioski, to doszłoby do takiego między innymi, no skoro płaczemy przez kilkanaście lat, no to byłby czas, żeby coś z tym zrobić. No ale nie, my ciągle płaczemy i nic więcej nic z tego nie wynika. Nie I wiem, nie czy tak zostanie. Czy w tym no, w ja jestem tego absolutnie pewien, bo taki jest plan. Ja ten eunohoidalny scenariusz rozwikłałem już kilkanaście lat temu i go zapodałem ku zgrozie wielu znajomych, którzy od Odsądzili mnie od czci i wiary i wiadomo, no były problemy rodzinne i tak dalej, bo wiesz, złamać komuś podstawy wiary jest to, jest to jest świętokradztwo, ale niestety taka jest prawda. I moja prognoza bolesna, ale prawdziwa się spełniła i nie daje mi tu żadnej satysfakcji, ale ja to powiedziałem już kilkanaście lat temu. Od tego czasu jeszcze dużo więcej zgromadziłem dalszej wiedzy. Bo przecież nie ustaję w gromadzeniu, nadal ją przetwarzam i coś tam więcej rozumiem. Jestem troszeczkę mądrzejszy niż dziesięć, kilkanaście lat temu. Była kiedyś taka książka, y, Pola Laska, nie wiem czy pamiętasz. Taki poemat, ni to satyryczny, ni to jakiś dygresyjny, intrygująca pozycja. Tak. Pojawiająca się wiele lat przed zdarzeniem. No, może nie lat, ale na pewno kilkanaście miesięcy przed wydarzeniem i mhm. e, ciekawe rymowanki, że tak powiem, ciekawe. Kiedyś sobie to kupiłem, przejrzałem i rzeczywiście te daty wydania oczywiście były zgodne z przewidywaniem przed 10 kwietnia ale tam zapewne znacznie więcej treści doświadczony czytelnik mógłby wyciągnąć, ponieważ to są same symboliczne rzeczy. No trudna lektura, jeżeli ktoś chce zajrzeć, to można sobie spróbować. Szczególnie ciekawe jest zakończenie. Świat jest mały generalnie, jeżeli się spojrzy na odpowiednio, w odpowiedniej skali. I to nie jest tak, że nie, nie, nie, nie można trafić do źródeł. Ja osobiście no, dzięki analizie, że tak powiem, wstecznej reverse engineering trafiłem bardzo szybko do źródeł i znajduje się ona w mojej orbicie, że tak powiem, bezpośredniej percepcji. No. I wiem dlaczego to zostało stworzone wiem kto to zrobił, wiem za czyje pieniądze i tak dalej nie chcę tego rozwijać, bo to nie jest specjalnie wielka zagadka jakby to, to jest coś pomiędzy e, z, zabawą intelektualną e, doraźnym, że tak powiem biznesem a e, takim no, d, no, taką wywiadowczą, że tak powiem kombinacją, która tam coś ma wiesz, wrzucić na, do ogniska i tam będą reakcje i będziemy je obserwować i będziemy nimi tam mhm. tak, będziemy nimi tam kierować i tak dalej, tym stadem baranów. Ja w tym uczestniczyłem jako jeden z tych tam, tam e, obserwatorów e, krytycznych, wyciągnąłem z tego wiele ciekawych wniosków, m, takich praktycznych, no bo m, po prostu się dowiedziałem wiele rzeczy, ale to, to nie jest ani ten moment, ani czas, ani sens, aby to rozwijać, bo nie zdążymy się z tym ogarnąć. No Nie, nie, nie, nie to miałem jest, na myśli. Chciałem jest, tylko zaznaczyć, że takie, takie zrzutki bywały. Bardzo ciekawa i to nie jest zbytnie nawet skomplikowane, jeżeli chodzi o mnie osobiście, bo... bo... Dosyć szybko to rozszyfrowałem i, no i wyciągnąłem z tego pewne no, pozytywne informacje, bo zawsze to, tam jakieś są. Pytanie tylko, czy warto analizować z tych bzdur, żeby dojść do, wiesz, do jednego zdania, które z tego wynika. Tak? No, w tym wypadku się opłaciło. Nie? Ale... Ale W tym wypadku tak. Natomiast teraz rzeczywiście ta weryfikacja treści musi być dużo bardziej krytyczna z racji... Yy, ważności wydarzeń, które wkoło nas się rozgrywają. No bo finalizacja tych wszystkich trendów gospodarczych, politycznych i w końcu militarnych yy, no powoduje naprawdę yy, duże tutaj perturbacje w, w natłoku informacyjnym i tak yy, czasem się budzimy, a tu się okazuje, że Wajcha została przełożona i nagle wszystko jest odwrotnie. No i potem znowu <śmiech> <śmiech> przez jakiś czas tak trwa. Teraz już nie mówię, to jest zupełnie inna skala, ta pola laska i te samoloty i inne tam yy, zabawy, już nie, nie pomniejszając ich wydźwięku historycznego i yy, uczuciowego. Ja sam w tym uczestniczyłem, to był wielki cios dla mnie, to był, to był szok. Ja to przeżyłem osobiście, rozumiesz? I przeszedłem przez te gechenne, pracowicie, to trwało ileś tam miesięcy i nie mam zamiaru się oglądać to był jeden z etapów ja każdy z takich etapów w ten sposób pokonuję i wychodzę z nich o wiele mocniejszy także to było bardzo dojmujące doświadczenie nie dziwię się, że ludzie żyją w, tym, w, tym, w, tej, w tej hipnozie do dzisiaj bo było bardzo mocne ale w można powiedzieć niektórzy. Tak. To było Wiedzie, świadomie, który... to, to była świadomie wygenerowana masowa trauma społeczna, y, która no, wygenerowała skutki przewidywalne w sensie y, społecznym, tak, masowym, politycznym. Zaszły pewne zmiany polityczne o no, dużym zasięgu. A potem było gwałtowne odbicie, no i było właśnie Majdan i tak dalej, uczucie swobody i, to, i konsekwencja Majdanu dzisiaj jest ostatni akt, rozpoczął się 24 lutego, ostatni akt sztuki majdanowskiej, bo Majdan wcale się nie zakończył, on dopiero teraz wchodzi po kilkunastu, nie, po ilu, po ośmiu latach w fazę, realizacji końcowej. To się tak odbywa społecznie. To nie jest z dnia na dzień, ani z kwartału na kwartał. To trwa długie lata. Tak to należy analizować, tak należy na to spojrzeć. Sprawa zamachu z 2010 roku dopiero teraz być może znajdzie swój finał, albo nigdy nie znajdzie finału. Ale nadal jest rozgrywana. Tak? Tak, to znaczy to jest ta sama tutaj grupa ludzi, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, ja to tak nazwałem wcześniej może troszkę żartobliwie, ale to nie są ludzie żartobliwi, lecz zupełnie z innej strony medalu i to parcie do wojny z każdej strony, że tak powiem, bez względu na ilość ofiar, no jest widoczne i może taki cytat właśnie z, z tej rzeczonej tytułowej Medelin. Podczas jednego z wywiadów dawno, dawno temu już wspominano konsekwencje sankcji nałożonych na Syrię i ofiar, głównie wśród dzieci z powodu głodu i chorób. Tych ofiar było blisko 500 tysięcy i na pytanie, czy, czy rząd jakoś nie, nie martwi się tym, czy w jakiś sposób nie, nie uważa tego za zbyt wysoką cenę za nałożenie sankcji na Syrię, odpowiedzią było, no owszem, musimy podejmować trudne decyzje, ale to jest tego warte, więc... Tutaj różnych przeciwników bym chciał uczulić na to, że tych opisów wojennych, które może wyglądają czasem tutaj no nie do końca poważnie o ograniczonych tam operacjach wojskowych, no są takie grupy, które prowadzą nieograniczone operacje wojskowe i tam liczba ofiar idzie w miliony wśród ofiar cywilnych. I to specjalnie nie spędza uśmiechu z ich twarzy. Niektórzy nawet tam mieli jakieś nagrody pokojowe. Także warto zastosować sprawiedliwe kryteria w każdą stronę. Niech winni odpowiedzą za swoje winy. Niech każdy odpowie za te właśnie sytuacje i my jako obserwatorzy tej sytuacji międzynarodowej bądźmy, bądźmy po prostu uważni i e, także sprawiedliwi. Nie możemy e, uznawać e, jednego bandyty za bardzo złego bandytę, a innych bandytów za e, przyjaciół bardzo miłych i, i sympatycznych. Niech bandyta będzie opisany jako bandyta i tyle. Także takie sytuacje w międzynarodowej polityce są znane. Już tutaj zakończam. Inne operacje stabilizacyjne, pokojowe i tak dalej miewały dużo, dużo gorsze skutki, o których jakoś się nie wspomina. A czy Jak się nazywał ten Serb, którego Międzynarodowy Trybunał w Hadze skazał? Karadzic? E, otóż, otóż, ha, widzisz, trafiłem, bo dzisiaj sobie y, Miloszewicz, Karadzicz był, ale y, o tym sądzę, że mówisz o Miloszewiczu, który... Slobodan. Y, Slobodan Miloszewicz, pseudonim Rzeźnik Bałkanów, taką ksywę dostał y, w środowisku międzynarodowym. Ten proces trwał bardzo, bardzo długo. On został pojmany i uwięziony. I zakończyło się to bardzo intrygująco, ponieważ, cytuję, Trybunał nie uzyskał przekonania, jakoby Slobodan Miloszewicz miał uzgodnić i wykonać plan czystki etnicznej na społeczności chorwackiej i muzułmańskiej. Podobnych zamiarów nie poświadczają żadne fakty. To jest oficjalne pismo Trybunału po wielu, wielu latach procesu. Miloszewicz nie doczekał tego, tego czasu, ponieważ zmarł w więzieniu w dosyć dziwnych okolicznościach. W każdym razie nie został uznany za niewinnego, bo ta procedura prawna jest niedostępna dla osoby zmarłej, natomiast został oczyszczony z zarzutów. I to tutaj Państwu chciałem przypomnieć, że tego typu historie się zdarzają i y, nie po to, żeby tutaj kogoś y, wybielać, absolutnie nic z tych rzeczy, natomiast y, po to, że potrzebne są rzetelne procesy i weryfikacje faktów. Y, ciekawą sprawą jest, że y, ogłoszenie tej informacji było skrywane przez parę miesięcy y, i potem upubliczniane w bardzo ograniczonym zakresie, także Yy, okazuje się, że pojawiło się to na yy, mediach yy, rosyjskojęzycznych gdzieś w Wenezueli i dopiero wtedy rozprzestrzeniło się na inne yy, media. Dzisiaj akurat się tą sprawą interesowałem dziwnym trafem. Chciałem sobie zobaczyć. Ja polecam, żeby sobie państwo te rzeczy też yy, doczytali sami. Temat yy, wojny w Jugosławii jest tematem bardzo ściśle związanym y, i Kosowa też, bardzo ściśle związanym z Ukrainą y, przez podobną grupę ludzi. Tutaj nic nie będę już podpowiadać, to każdy sobie może sam y, poczytać, jeżeli zechce. I tak myślę, że jest w większości tematów, które y, z pozoru wyglądają inaczej, a po y, przeznaczeniu na ten cel troszkę więcej czasu pojawiają się niezręczne fakty, które no, zmieniają punkt widzenia. No tak. Te, te, te zdjęcia z Jugosławii pokazały się 8 lat temu, 9, 7 w Doniecku. I te same obrazki teraz są na terenie Mariupola, pod Kijowem. No pewne rzeczy po prostu są bardzo przykre i ktoś, kto natrafia na tego rodzaju fakty, no myślę, że dosyć to jest do, do przeżycia trudne, że pojawia się tak duża krzywda ludzka w różnych miejscach, która... No, no ciężko mi to nazwać, bo, bo chciałbym tutaj więcej rzeczy powiedzieć, a to nie sposób, szczególnie jeżeli audycja idzie na YouTubie, więc tu się trzeba bardzo liczyć ze słowami. Może powiem w ten sposób, nie wszystko jest taki, jak wygląda, bo wiele ofiar po prostu jest zapomnianych i niewidocznych, a inne rzeczy są w pewien sposób kreowane, które służą bardzo konkretnym celom politycznym i na to, jak już powiedziałem, trzeba bardzo zwracać uwagę. To, co w tym dzisiaj cytowanym artykule izraelskim było, było powiedziane, że ten sposób prowadzenia wojny to jest zupełnie nowa jakość, wojna informacyjna, rzecz bardzo, bardzo ważna. Natomiast dodatkowo zakończeniem tego artykułu, o czym jeszcze tutaj nie, nie, nie mówiłem, bo poszliśmy w inne strony, jest to, że e, tak długo jak Ukraina będzie na pierwszych stronach gazet, tak długo będą mieli sukcesy tego rodzaju, bo to jest analiza właśnie specjalisty od mediów. Natomiast jeżeli zdarzy się jakieś inne medialne ważne wydarzenie na świecie, Wtedy pozycja Ukrainy będzie dużo gorsza i dużo trudniej będzie prowadzić politykę informacyjną przy pomocy tych właśnie instrumentów, ponieważ świat dosyć szybko się nudzi. I to na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci mogliśmy zaobserwować, że wszystkie te wojny, które kosztowały miliony ludzi, cierpienie, śmierć, utratę y, y, rodzin i, i wszelkich środków utrzymania y, po jakimś czasie y, takiej medialnej prezentacji stawały się mało istotne, odległe, dalekie, a to przecież y, no, życie konkretnych ludzi. Także szeroki temat, ja się tutaj nie chcę rozwodzić na ten temat, bo to są i trudne i przykre sprawy. Y, no, świat jest bezlitosny, wielka polityka jest bezlitosna. Proszę to mieć na uwadze i różnego typu polityczne kartele naprawdę nie robią sobie nic z ludzkich ofiar i ludzkiego życia. Więc nie dajmy się złapać nikomu na niczym i z takich propagandowych rzeczy. Miejmy swój rozum w tym wszystkim i oceniajmy według obiektywnych kryteriów etycznych. A nie tak, że jedne bomby są dobre, inne są złe, jeszcze inne są średnio dobre, ale efektowne. No Tak to nieraz wygląda. To, to przykre i e, świat zmierza do tak e, grubych rozwiązań tutaj, że, e, że pewne rzeczy po prostu w pewnym momencie się zerwą z łańcucha. I to będzie naprawdę duży kłopot, jeżeli e, grubi gracze zaczną sobie udowadniać swoje racje. To no, wolałbym, żeby do tego jednak nie doszło, chociaż pewne sprawy wskazują na to, że jednak tak się może zdarzyć. Myślisz, że Putina postawią w hadze na, na ławie oskarżonych? Akurat uważam, że nie z bardzo prostej przyczyny, że pewne sprawy mogą się rozpędzić do tego stopnia, że będą jeszcze gorsze problemy, więc może mu się to upiec przez pewien czas. Zanim to nastąpi, to Rosja wystąpi z tej konwencji. Zresztą ma bardzo poważnych prekursorów, bo chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że Stany Zjednoczone przewidująco wystąpiły z tej konwencji. I nie są członkiem e, Międzynarodowego <śmiech> <nie> Trybunału <śmiech> Karnego. E, I są jedynie obserwatorem. Nie można ich. Obywateli Stanów Zjednoczonych nie można pozwać przez ten trybunał. Ma immunitet, bo nie są stroną tej konwencji. No więc są figury, które umożliwiają takie właśnie uniki. To nie jest też wiedza powszechna akurat, dlatego że no trzeba by przestudiować i listy członków takich organizacji. Bo no normalnie popularnie uważa się, że wszystkie cywilizowane kraje do tego należą, a tu patrz pan, taka niespodzianka. No teoretycznie należą, prawda? I tak, ale nawet prowadzą taką propagandę. Że postawimy po ty na przed Trybunałem, <głos> którego nie jesteśmy sami członkiem. <głos> Magdaleny tam nie postawiliśmy, bo było to wykluczone. Także sam rozumiesz, że no są równi, równiejsi, są winy i zbrodnie, i są występki. Także to można różnie zaklasyfikować i tak to się odbędzie i tym razem już widać, że propaganda działa na zwiększonych obrotach tak jakby wojna trwała wyłącznie na ekranach <grym>, a nie w rzeczywistości jej ciężar coraz bardziej się przenosi tak powiem na na, na, na, na platformy komputerowe to by nawet było całkiem logiczne, że w następnym etapie wojna przeniesie się już całkiem do internetu i będzie wirtualna, będziemy tam strzelać do siebie wiesz, w grach multimedialnych, a zwycięzca dostanie główną nagrodę i będzie określał warunki. No nie wiem, czy to tak się zakończy w multiwersie? No bo są pewni wizjonerzy internetu, którzy mówią, to tak właśnie się stanie. Największy, najpotężniejszy zawodnik w multiwersie wygra. Już nie będzie wojen takich prawdziwych, wszystkie będą wirtualne. No, na razie to się jeszcze nie sprawdza. Czekamy na ten moment <gryw> z niepokojem <gryw> i zobaczymy, co z tego wyniknie. Właśnie. Ja swój program już na dzień dzisiejszy zakończyłem. Mniej więcej o wszystkim powiedziałem po trochu to, co skojarzyło mi się z tą dzisiejszą sytuacją i z tym ostatnim pakietem wydarzeń. Pewne rzeczy tutaj pozostawiam nieomówione, ale w związku z tym, że to są procesy ciągłe, to... Można je potem omawiać zbiorczo, bo tam kwestia rozmów w Iranie, znaczy rozmów Iranu w Wiedniu też ma tam swoje niuanse. Do niczego znaczącego na razie nie doszło. Wszyscy się tam krygują jakoś. Teraz Iran ze Stanami Zjednoczonymi się obrzucają winą. Kto bardziej nie chce zakończyć tych rozmów, w najbliższych dniach powinno coś drgnąć w jedną czy w drugą stronę. W każdym razie obie strony mówią, że to już czas najwyższy albo te rozmowy zakończyć, albo, no, albo je pozrywać i każdy idzie w swoją stronę. Także jak się to wydarzy, tego nie wiem. Za tydzień może będzie więcej na ten temat przesłanek. Z mojej strony to już wszystko. Czekamy, czekamy na ten moment, no i, i żegnamy wszystkich, tak powiem, którzy dotrwali do tego momentu. pewne nie. rzeczy niestety musimy mówić w tak zawoalowany sposób, bo rzecz jasna nie jest możliwe mówienie otwartym tekstem, tym bardziej, że przez ostatnie dwa lata cenzura rozwinęła się na niebotyczne poziomy, a to nie jest jeszcze jej ostatnie słowo. Przed nami są kolejne poziomy, więc niektóre fragmenty są dla osób domyślnych i, i dosyć zorientowanych, co mieliśmy na myśli. Niezależnie od liczby subskrypcji, jak mówi nasz tak. znajomy. Tak. Także dla nowych słuchaczy substrykuj i łapka w górę. Tak to się mówi chyba. Pozdrawiam. Tymczasem do usłyszenia.